Szofer ulegając ogólnemu nastrojowi radości wziął w niej fatalny udział i oto auto leży wywrócone w rowie o dwadzieścia kilometrów od wykolejonego pociągu. Dowódcy wyprawy żołądek podszedł pod gardło, gdy uświadomił sobie, że każdy z pasażerów wywalonego do rowu auta ma w kieszeniach po parę granatów. Na szczęście nic złego się nie stało. Ludzie byli cali a w samochodzie tylko popękały resory. Wyciągnąwszy wóz, wracali na nim w tempie 30 km na godzinę. Gdybyśmy napisali, że powrót ten odbywał się w całkowitym spokoju i powadze, napisalibyśmy nieprawdę. Służba w dywersji, jeśli ma być dobrą służbą, wymaga drobiazgowego i dokładnego wyszkolenia. Starannego przygotowania pomocy technicznych, a nade wszystko cierpliwego i dokładnego rozpoznania. Sam akt dywersyjny trwa chwilę. Jego przygotowanie całe tygodnie, a nawet miesiące. Bez tych długich tygodni cierpliwej, nużącej, uporczywej pracy nie ma powodzenia. Jest tylko narażanie ludzi. Służba w dywersji właściwie prowadzona jest... Dobrą szkołą poczucia odpowiedzialności I drobiazgowej dokładności Nasi chłopcy zabrali się do dywersji w sposób dobry w Czym znakomitą pomocą byli im ich nowi przełożeni Oliwa, pług i jeży Styczniowe tygodnie biegły na długich pracach przygotowawczych Na wciąż nowych ćwiczeniach Na zapełnianiu właściwymi materiałami magazynów na oswajaniu się z bronią i na rozpoznaniach. Niedziela 17 stycznia 1943 roku wryła się w pamięć całej stolicy. Był to dzień słynnej łapanki, kiedy to hitlerowcy wybrali z domów i z ulic ponad pięć tysięcy kobiet i mężczyzn, wywożąc ich do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Niedzielnym rankiem Alek Nieświadom tego, co się zaczyna dziać w mieście, wyszedł z domu, kierując się na wykład swego zespołu dywersyjnego. W kieszeni miał plik szkolnych instrukcji dywersyjnych. Po przejściu paruset metrów zorientował się, że na ulicy dzieje się coś niedobrego. Ludzie zaczęli nagle uciekać. Gdzieś z dala mignęły zielone mundury niemieckiej policji. Alek, nie namyślając się, skręcił w najbliższą przecznicę, i począł szybko oddalać się od miejsca, w którym krzątała się policja. Jeszcze jedna przecznica, jeszcze jeden skręt i. stanął oko w oko z niemieckim policjantem w hełmie i z karabinem skierowanym ku swej piersi. Hände ho! Alek powoli podnosi obie ręce, a Tom wpadł. Cóż to się dzieje w tym pięknym mieście? Pod ścianą stało już kilku innych mężczyzn. Silny patrol niemieckiej policji z karabinami gotowymi do strzału wykluczał jakąkolwiek możność ucieczki. Jakiś cywilny agent sprawdzał dokumenty. Niech no tylko sięgnął do kieszeni po moje notatki. Wtedy dopiero dadzą mi bobu. Mignęło w głowie Alka, gdy na rozkaz gestapowca podawał mu swój dowód osobisty. Ile pan za to zapłacił? Cedzi powoli gestapowiec, potrząsając nowym dowodem. Alek nic nie odpowiada, ale z uznaniem przygląda się cywilowi. Ten się zna na swoim fachu. Rzeczywiście, dowód Alka był fałszywy, gdyż od czasu aresztowania w jego rodzinie zmienił nazwisko i papiery. Na szczęście sprawa skończyła się tylko na zatrzymaniu dokumentów w kieszeni cywila. Rewizji nie przeprowadzano. Z każdą minutą przybywali nowi mężczyźni i kobiety. Alek zrozumiał sytuację. Łapanka. No, to jeszcze można żyć, odetchnął z ulgą. Gdy załadowywano ich do auta celem przewiezienia na Pawiak, Alek przepchnął się pierwszy, by usiąść w budzie jak najgłębiej. Miał plan. Chciał jak najszybciej pozbyć się piekących go bibułek. Kiedy auto ruszyło, wyjął ostrożnie z kieszeni nieszczęsne papiery i zaczął wpychać w szczelinę między deskami wozu a płótnem, manipulując tak, aby wyleciały na jezdnię. W pewnej chwili dostrzegł, że mu się to udaje. Jeszcze chwila i papierów nie będzie. Nagle auto stanęło i Alek uczuł gorąco w całym ciele. Zauważyli. Na szczęście był to zbyteczny niepokój. Buda stanęła po to, aby zabrać jeszcze jakichś dwóch mężczyzn. W kwadrans potem byli na Pawiaku. Alek miał niezłomną decyzję jak najszybszego wydostania się z tej głupiej afery. Ogromne rzesze czekających w ponurym milczeniu kobiet i mężczyzn, ludzi bądź wylękłych, bądź zaciętych w gniewie i w pragnieniu odwetu, Stały bezradnie na olbrzymim dziedzińcu i w długich korytarzach. Alek nie stał i nie czekał. Zdecydowany na ucieczkę, starał się ją zrealizować jak najszybciej. Gdy się więc zorientował, że w jednej stronie dziedzińca przygotowują grupę na wywiezienie z Pawiaka w jakieś dalsze nieznane drogi, zaczął podsuwać się do tej grupy. Stwierdził z uśmiechem, że jest jedynym pchającym się w tym kierunku. Wszyscy inni starali się od grupy wywożonych jak najdalej odsunąć. Kilku podoficerów Policji Niemieckiej podeszło do przygotowanego transportu ludzi i skierowało go do rzędem stojących wozów. Alek szybko zorientował się w sytuacji. Obok krytych, charakterystycznych dla łapanek but stały otwarte samochody ciężarowe ZOM. Sprawa była jasna. Za wszelką cenę musi się dostać do odkrytego wozu zom, nie do budy. Zaczął przeciskać się naprzód. Panie młody, rozległy się zniecierpliwione głosy, gdzie się panu do jasnych cholery tak śpieszy? Udało się. Zdążył przepchać się do wozu, który sobie upatrzył. Wgramolił się nań, wybrał najodpowiedniejsze miejsce w zewnętrznym, tylnym rogu i usiadł. Usiadł i czekał z lekka uśmiechnięty. Był pewien swego i zawczasu cieszył się z wrażenia, jakie wywrze na kolegach opowiadaniem o tej awanturze. Gdy zobaczył, że do każdego wozu przydzielono tylko dwóch Niemców i że ci zajęli miejsca obok szofera, był całkowicie pewien powodzenia. Szkopy czyniły wszystko, by przeszkopić sprawę. Kiedy wozy ruszyły, Alek zwrócił się do gromady trzydziestu stłoczonych mężczyzn. Halo, panowie, wyrywamy? Gdy zaczniemy pryskać, wszyscy nie dadzą rany, z zbaranieją. Nikt nie odpowiedział. Milczeli. Alek usiłował ich przekonać. W każdym wozie tylko dwóch policjantów. Jadą przez te części miasta, gdzie skryć się łatwo. Tempo pojazdy niewielkie, jeśli wyskakiwać zaczną wszyscy po niemurowane. Milczeli, niezdecydowani. Nieufnie spoglądali na Alka. Lękliwie patrzyli na karabiny policjantów. Bieg auta wydawał się pędem zawrotnym. A no, jak się tak namyślacie, panowie mili, to się namyślajcie. Do widzenia, dobrej drogi, rzucił z uśmiechem. Był w dobrym humorze. Przygoda sprawiała mu coraz większą satysfakcję. Podjeżdżali do rogu miodowej i krakowskiego przedmieścia. Alek, Szybkim ruchem przerzucił nogi na zewnętrzną stronę barierki i po chwili był już na jezdni Zgrzytnęły hamulce jadącego za nim wozu, rozległ się jakiś niemiecki krzyk Ale Alek nie oglądał się już na boki, wpadł w najbliższą uliczkę starego miasta Potem w następną poprzeczną wmieszał się w tłum i był wolny la, la, la, wiedziałem, że się uda, ale nie sądziłem, żeby to było takie łatwe Wszedł do najbliższego sklepu, na drzwiach którego wisiała tabliczka, telefon czynny i połączył się z Zośką. Halo, Zośka? Jesteś w domu? Zmiłuj się, przynieś mi jakieś dowody osobiste, bo uważasz, swoje zgubiłem i jakoś mi niezręcznie przez to zwariowane miasto jechać bez dowodów. Co, nie masz? W ogóle żadnych? Że co? Że jestem kiep? Patałachu jeden, poczekaj przynajmniej w domu na mnie, jadę do ciebie. Zły, że Zośka wykpił jego prośbę o jakiekolwiek dokumenty, ruszył Aleks z duszą na ramieniu do tramwaju. Jechał przez miasto, niespokojnie wpatrując się w ulicę. Jedna awantura skończyła się dobrze. Nie potrzeba się narzucać losowi swą osobą. Nareszcie dojechał. Właśnie kończył Zośki opowiadanie o swoich awanturach, gdy dzwonek zadzwonił w przedpokoju. Wszedł rudy. Z teatralnie napuszoną miną i nie witając się z nikim, zakomenderował. — Wstać! — Panowie i panie, hołd oddajcie bohaterowi. Stoi przed wami człowiek, tu wskazującym palcem dotknął swej piersi, który przed godziną wydostał się z paszczy szkopskich łapaczy. — Co? I ty też? — zdumiał się zazdrośnie Alek. — przecież ten rudy ciągle musi mu we wszystkim robić konkurencję. Okazało się, że dom Rudego został obstawiony kordonem niemieckiej policji, która obchodziła mieszkanie po mieszkaniu, legitymując lokatorów i pewną ich część zgarniając do obok but. Rudy nie czekał, aż nieproszeni goście zapukają do jego mieszkania. Nieprzezorność szkopska spowodowała, że wielki blok domu, w którym mieszkał, był obstawiony tylko od strony frontu. Na tyłach zaś, zwróconych ku bocznej uliczce, policji nie było. Rudy przywiązał do nogi stołu długi sznur i zjechał na nim z drugiego piętra. Zarówno ucieczka Alka, jak i Rudego z łapanki wyglądają według tego opisu tak łatwo, że aż warto podkreślić, że były to formy reakcji łatwe dla ludzi tego typu, co Alek i Rudy. Przytłaczająca większość zachowywała się niestety w podobnych sytuacjach całkowicie odmiennie. Dla przytłaczającej większości schwytanych tej niedzieli zdrowych, silnych mężczyzn zachowanie się Rudego i Alka miało pozory jakiegoś szaleńczego bohaterstwa. Charakterystyczne jest, że sposób bycia obu młodych ludzi, ich prostota i naturalność w niczym nie zdradzały ich siły i męskości. Zabawny jest pewien szczegół związany z Alkiem. Alek w tym czasie miał pracę zarobkową w jednej z firm warszawskich. Pracował tam od niedawna, wśród gromady nieco starszych od niego lub równych mu wiekiem. Byli to dobrzy Polacy dzielni ludzie, należący w większości do organizacji podziemnych, ale hołdujący tradycyjnym wzorom męskiego trybu życia. Już po kilku dniach pracy zarysował się rozdźwięk między Alkiem a jego nowymi kolegami. Koledzy każdego wieczoru wstępowali do najbliższego baru na jednego – i ciągnęli ze sobą Alka. Alek odmawiał. Kiedyś poszli na dziewczynki, Alek nie poszedł. Alek nie palił. Alek nie śmiał się, gdy opowiadali soczyste dowcipy. Nie lubił gry w karty. Po pewnym czasie w gronie kolegów przylgnęło do Alka przezwisko Fajtłapa. Ciekawe, jak to też ten Fajtłapa zachowa się, gdy będzie jakaś porządna awantura, powiedział jeden z alkowych kolegów. I odtąd już utarło się to przezwisko. Gdy w niedzielę łapankową któryś przybiegł do fabryki i powiedział, że widział Alka zatrzymanego przez Niemców i wpakowanego do policyjnej budy, inni z politowaniem kiwali głowami. No wiadomo, fajt łapa, takiemu musi się wszystko zdarzyć. Nie należy się zresztą dziwić tym ludziom w ich zabawnej ocenie Alka, Trzeba było bowiem być wytrawnym znawcą dusz ludzkich, aby dostrzec, że ten ciągle uśmiechnięty, gadatliwy, młody człowiek jest jednym z najodważniejszych ludzi w Warszawie. Był w życiu codziennym miły, uczynny, delikatnie uprzejmy. O siebie samego nie dbał, ze zdumiewającą lekkomyślnością. Nie dbał o swoje jedzenie, nie dbał o swoje ubranie. Był to jeden ze stałych tematów na pół żartobliwych sprzeczek między nim a Basią, która gderała na nieoczyszczone buty, niedobrany krawat, plamę na swetrze, nieleczony u dentysty ząb. Alek zawsze się śpieszył. W domu pokpiwano zeń, że potrafi jednym tchem powiedzieć, co u ciebie słychać, przepraszam, już muszę iść. Łatwo się męczył, lubił odpocząć, czasem położyć się. Był... Cały przesiąknięty optymizmem, był chodzącym uśmiechem. Każdego nowo poznanego człowieka już z góry traktował przychylnie i był bardzo sentymentalny. W pewnym okresie marzył o skórzanej kurtce. Widział od czasu do czasu na mieście mężczyzn w podobnych kurtkach. Przyglądał się tym kurtkom uważnie i wzdychał z zazdrości. Ach, żeby mieć taką kurtkę... O swych marzeniach opowiadał przyjaciołom, zwierzył się Basi. Pewnego dnia, gdy miał w kieszeni grubszą gotówkę po spieniężeniu deputatu, jaki dostał w fabryce, natknął się przypadkowo na człowieka sprzedającego rzecz, o której marzył. Piękna, skórzana, prawie nowa kurtka. Przymierzył, leżała świetnie. Uszczęśliwiony zapłacił sprzedającemu i jak mógł najszybciej podążył do Basi. Pasiu, spójrz! Stał rozpromieniony, szczęśliwy. Dziewczyna popatrzyła na niego zdumiona, nie rozumiejąc w pierwszej chwili, o co chodzi, a zorientowawszy się wreszcie wykrzywiła usta z lekkim politowaniem. — Kurtka? Jaki ty, Aluś, jesteś dziecinny. Czego tu się tak cieszyć? Alek stał nieruchomo. Uśmiech powoli znikał z jego twarzy. Jakoś zszarzał, zmalał. Wyszedł do przedpokoju i zdjął kurtkę. Z tą kurtką Alka działy się rzeczy zdumiewające. Przyjaciele ocenili ją inaczej niż Basia. Kurtka uzyskała powszechną aprobatę. Aprobata nie była uczuciem platonicznym. Już w dwa dni po zakupie kurtki pożyczył ją ktoś na wyprawę rozpoznawczą. Wiesz, glizda, tak nazywali koledzy wysokiego, długiego Alka, mam dziś przez całe popołudnie sterczeć w lesie koło mostów Józefowie. Będzie pewnie padać. Pożycz mi kurtkę. W następnym dniu wypożyczył ktoś kurtkę z zespołu przeprowadzającego nocne zadanie w pobliskim miasteczku. W drugim tygodniu kurtka była już przestrzelona. W trzecim jeden z pożyczających rozdarł ją w ucieczce o druty kolczaste. A w czwartym tygodniu trysnęła na nią krew i kurtka została w polu, na stygnącym ciele któregoś z kolejnych jej wielbicieli. Alek miał ją na sobie... Tylko parę razy.